Witamy Państwa bardzo serdecznie. Redaktor Artur Borkowski, Kurier Lubelski. Dzień I Wojciech Cisa, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Ludowskiego, Jana Pawła II. Dzień dobry Państwu. Kiedy w listopadzie spotykaliśmy się w tej sali na, na debatach przedwyborczych, kandydatów było wielu.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 Witamy wśród nas pana prezydenta doktora Krzysztofa Rzutów. Dziękujemy, że w swoim napiętym kalendarzu, kalendarzu znalazł pan czas, żeby się z nami dzisiaj spotkać. Czy debata spełniła pana oczekiwania? Na pewno dała szansę kontaktom, czy dała szansę przede wszystkim studentom i mieszkańcom Lina do swobodnego zadania pytań. Tak, bo wcześniej prezydent organizował konferencję prasową, ale wiadomo, z ograniczoną możliwością udziału mieszkańców. Tutaj ideą było właśnie to, żeby otworzyć się na kontakt z mieszkańcami. Prezydent taką formułę przyjął, więc pod tym względem na pewno. Na pewno jest też dużo pytań, które nie zostały zadane, choćby dlatego, żeby już zabrakło czasu, ale, ale pod tym względem, myślę, debata jak najbardziej spełniła swoją rolę. Choć można było się spodziewać pytań,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 w ubiegłym roku nadal to będą towarzyszyć w projektowaniu programu rozwoju gminy i oczywiście będą recenzować nasze działanie, co jest i potrzebne i właściwe z punktu widzenia oczywiście tej naszej wspólnej odpowiedzialności w kierownictwie, jako mamy za to, co się w mieście dzieje. Zacznę może od tego, iż po bardzo spokojnej, merytorycznej kampanii wyborczej. To warto podkreślić, bo to jest rzadkość na polskiej scenie politycznej. Dokonał się właściwie taki scenariusz, którego chyba wszyscy oczekiwali, a który też nie był, czy nie jest typowy dla polskiej sceny politycznej. Mianowicie zostało zawarte porozumienie wokół Prezydenta ze wszystkimi siłami politycznymi. Byłem gorącym tego zwolennikiem i też myślę,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 zarządzania miastem i wizję rozwoju miasta. A, w sytuacji, w której ja nie chcę powiedzieć, że to jest nasze ostatnie 5 minut. A, można powiedzieć ostatnia, ostatni okres na zbudowanie a, dynamicznego rozwoju Lubina, żeby zacząć skutecznie bronić te miasta, które nam uciekły przez ostatnie 8 lat. I nie chcę oczywiście przesądzać, że a, my jesteśmy najmądrzejsi w wyborze w scenariuszy rozwoju Lubina.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 Artur Borkowski, Kurier Lubelski. Ja myślę, że debata spełniła oczekiwania, aczkolwiek na pewno nie wszystkich, bo tempo debaty jest szalone. Ja zgadzam się z tym, że dwie minuty na odpowiedź jest to niewiele, 30 sekund na pytanie jeszcze mniej, ale chcemy dać głos jak największej Rzeszy Lublinian, żeby Pana Prezydenta o swoje bolączki, swoje problemy, swoje interesujące ich kwestie zapytali. Stąd... Obiecujemy już przyszłą debatę, ale na pewno nie obiecujemy ani rozciągnięcia czasu, ani rozciągnięcia czasu na pytania, ani rozciągnięcia czasu na odpowiedzi. Proszę nas zrozumieć, że czym więcej pytań, czym więcej poruszanych problemów, to zdaniem Kuriera Lubelskiego, jako współorganizatora debaty, lepiej. Ja zaproponowałem Państwu ten czerwiec i koniec roku. Oczywiście jestem, czy jesteśmy na pokierownicach do dyspozycji Państwa częściej, jeśli będą... Na... Takie potrzeby sygnalizowane przez czytelników kuria Oryńskiego czy przez mieszkańców będzie do dyspozycji. Chciałbym również podkreślić, że nam na właściwym sposobie komunikowania, stąd co tygodniowe konferencje prasowe, które organizujemy, jednocześnie zapewniamy pełną dostępność we wszystkich sprawach istotnych dla mieszkańców i dla Lugina. Także urząd nie jest zabarykadowany. Jesteśmy w stanie się z Państwem komunikować na co Podsumowując, to co w tej chwili chyba jest najważniejsze, to taki projekt Lublin 2020. Wojciech Klusek, też kurier. Ja powiem krótko, debata była krótka, bo 100 dni to krótki okres i właściwie trudno, żeby w tym okresie podsumować. Można było tylko pokazać pewne tendencje. Ja się zgadzam z takimi opiniami, że to jest taka prezydentura bez fajerwerków, ale właściwie solidna i bez jakichś większych większych wpadek, a myślę, że musi ubiąć jeszcze trochę czasu, zanim zaczniemy prezydenta dokładniej, bardziej szczegółowo rozliczać z tego, co zrobi. Na razie wydaje mi się, że tendencje są dobre. Jeżeli w tym kierunku będzie szło, to Lubin ma szansę się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 Takich konkretnych, w sensie dotyczących szerszych warstw czy grup ludzi. I były pytania bardzo indywidualne, często no, takie typu no, nie, niepoważne, jakby. No, ale ogólnie jestem zadowolona. Ja podkreślam jeszcze raz, że na przestrzeni lat ten prezydent spełnia swoje zadania. Jest bardzo dobrym prezydentem. Prowadzi bardzo dobrą politykę kadrową. To jest najważniejsza rzecz. Jest nieugięty, zdyscyplinowany. To jest jeden z prezydentów, który właśnie wykorzystuje potencjały, jakim są więźniowie. Proszę pana, to są ludzie, którzy nic nie robią, nic nie dają. My finansujemy. A on wykorzystał do śnieżania. To jest tak istotne, bo wie pan, ludzie normalnie na ulicy chcą wejść do autobusu, a chcą przejść przez jezdnię z jednej, po, po tych pasach białych, więc nie mogą przejść, bo jest pełno śniegu. Wie pan, jako mieszkańcy Lublina mamy do szczęście, że mamy wspaniałego prezydenta. To, to był najbardziej merytorycznie przygotowany człowiek na ten stołek. Jak mo, mogę wybiec w przyszłość, prawda, to jestem pełen optymizmu, jak bę, będzie chwalony, jak, jak to będzie wyglądało dalej. Ja myślę, że to Stołek do samej emerytury jest dla, dla prezydenta Żuka. Naprawdę wspaniały, tak się złoży, że znam pana osobiście. Jest to wspaniały człowiek i fachowiec merytorycznie przygotowany do pełnienia takiego stołka. Ja generalnie jestem optymistą i dobrym że znaczy, To, co może nas w zasadzie jedynie skłonić do pesymizmu, to są warunkowania finansowe, ale o szczegółach nie rozmawiajmy dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję.